Słuchacie Wiki Radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Sebastiana Kawczyńskiego pod tytułem: Od inspiracji do plagiatu. Jak kultura kopiuj-wklej niszczy oryginalną twórczość i twórców? Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Kopy-Kamp, zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Dzień dobry Państwu. No ja niestety nie będę mówił o tak ciekawych rzeczach i podawał tak ciekawych przykładów jak moi przedmówcy. Natomiast no to, co chciałem powiedzieć, jest w jakiś sposób różne od większości od wymowy większości wystąpień, których mamy, okazji, mamy okazję tutaj słuchać. Chciałem zacząć jednak od tego, że, żeby przedstawić Państwu taką stronę podobną, to znaczy to, że nie jest tak, że ja chciałbym tutaj się jakoś radykalnie różnić od wszystkich. No i chcę zacząć od tego, że to, że inspirujemy się, bo w ogóle, no to moja działalność od wielu lat polega na tym, żeby przeciwdziałać plagiatowaniu na różne sposoby, a od pewnego momentu także piractwo. No i mm, jakkolwiek to jest dla mnie bardzo ważne, o czym zaraz Państwo usłyszycie, no to chciałem powiedzieć, że jednak nie jest to, yy, to, to moje przekonanie o tym, że takie przeciwdziałanie jest potrzebne, nie jest tak, że ono jest jakoś bezgraniczne. Bo oczywiście inspiracje są czymś bardzo pozytywnym i z całą pewnością zachodzą yy, prawda, my sto, tam w średniowieczu pisano o tym, że jesteśmy karłami, którzy stoją na barkach olbrzymów tych twórców, którzy w starożytności działali i generalnie nauka polega na tym, żeby rozwijać dorobek poprzednich pokoleń badaczy i to jest coś jak najbardziej pozytywnego. Chcę też powiedzieć, że z całą pewnością jest tak, że obecny kształt prawa autorskiego jest w jakiś sposób kontrowersyjny, to znaczy niewątpliwie jest tak, że on w pewnych obszarach ogranicza dobrze pojętą wolność i jest, stwarza pewnego rodzaju bariery dla twórczości, kreatywności i tutaj jest taki właśnie przykład podany, ten twórca Greg jego to jest jego imię i nazwisko, zespół jednoosobowy, jaki założył, tak się nazywa. Lorenz Lessig wspomina o tym w książce Remix. On, ta, ta metoda, którą on się posługuje, polega na e, tworzeniu nowych dzieł z, z powstałych wcześniej, na miksowaniu ich na różne sposoby i tworzeniu takiego właśnie klasycznego Remixu. To są zupełnie nowe utwory. Bardzo ważną rzeczą jest też to, że z całą pewnością nikt ich nie kupuje, znaczy nie kupuje, nie, nie używa ich po to, żeby się zapoznawać z tymi utworami pierwotnymi, tylko wykorzystuje je jako utwory zupełnie nowe. I ja też uważam i współpracujące ze mną osoby, moi koledzy y i koleżanki, że w tym nie ma nic złego. To znaczy to, że prawo, sytuacje, w których odwołując się do prawa autorskiego, można taką działalność jako, jakoś piętnować, czy jej zakazać, są z całą pewnością nie są pozytywne i jeżeli mówimy o jakimś nowym kształcie prawa autorskiego, to, to byłoby dobrze, żeby takich sytuacji unikać. Tworzenie nowych utworów na podstawie starych nie powinno być problemem. Ale R Lawrence Lessig idzie w swojej wprawdzie wcześniejszej książce, ale tak naprawdę powtarza to w tej późniejszej, e, idzie jeszcze dalej. On twierdzi, że w ogóle prawo autorskie e, jest jako takie czymś, co ogranicza twórczość i wolność. No i z tym, proszę Państwa, chciałem się nie zgodzić i przedstawić Państwu argumenty, e, które mnie motywują do, do wyrażenia takiego właśnie mm, Wyrażenia takiej właśnie niezgody. Chcę się nie zgodzić nie tylko z Lauresem Lessigiem, ale również z, e, no, różnych, znaczy, powiedzieć, z różnego rodzaju osobami, ale z, też z tym nurtem myślenia, który no, jest bardzo popularny. E, osoby, które tak twierdzą, tam na w sąsiedniej sali wygłaszały na ten temat wystąpienia. No i tutaj jest przykład takiego właśnie nawiązywania do Lesika w jakiś sposób. W skądinąd interesującym tekście e, umieszczonym w portalu Prawo Kultury Pan Andrzej Sienkiewicz daje wyraz takiemu temu przekonaniu też tak bardzo mocno, no, że prawo autorskie nie tylko nic pozytywnego nie tworzy, ale w ogóle wszystko co dobre to, to tak obok się rozgrywa. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć, że naszym zdaniem jest inaczej. To znaczy, to, to, co mówię, odwołuje się w jakiś sposób do naszych doświadczeń. My razem z zespołem, który współpracuje ze mną, zajmujemy się głównie zwalczaniem progiatowania w szkolnictwie, ale także mamy do czynienia z przeciwdziałaniem piractwu to znaczy wspieramy właścicieli różnego rodzaju treści w ochronie tych treści, czy ochronie ich interesów przed taką sytuacją, że one są nadużywane przez osoby, które nielegalnie te treści powielają, udostępniają godząc w ich e, sposób, w jaki oni na tych treściach zarabiają. Bo proszę Państwa, nie jest tak, że e, nie jest tak, że dostęp do treści i możliwość ich powielania od razu z nas czyni twórców. To znaczy... Ja myślę, że jednak w średniowieczu, w przypadku tego opowiecza to wyglądało trochę inaczej, bo tutaj warto zadać pytanie o to, jaką twórczość, znaczy do czego prowadzi ta aktywność internautów, którzy wykorzystują dostęp legalny bądź nie do różnego rodzaju utworów. Czy rzeczywiście jest tak, że tak jak przepowiadał Lesik, że zdjęcie tych barier, które w sensie prawnym nie nastąpiło, ale nastąpiło faktycznie prowadzi do takiej eksplozji twórczości. I otóż, proszę Państwa, wiele wskazuje na to, że nie, że nie prowadzi do eksplozji twórczości, że ta twórczość, jeśli w ogóle ten termin jest właściwy, ona jest bardzo często na bardzo niskim poziomie. Na przykład, n znaczy, to nie chciałbym też, żeby to tak wartościująco wypadło, bo to niski i różnie można rozumieć, no ale nie jest zbyt zaawansowany. Na przykład kolega na tym, że ktoś robi zdjęcie, czy kręci film tak po prostu ręką z komórki i go umieszcza w internecie bez żadnej, nie pracuje nad nim dalej. Pytanie, czy to rzeczywiście jest tego rodzaju twórczość, jaką mamy na myśli mówiąc o twórczości w ogóle, bo wydaje mi się, że tego terminu używamy raczej w odniesieniu do twórczości artystycznej, a to te przejawy aktywności internautów rzadko taką aktywnością są. Proszę spojrzeć na te dane, to znaczy wynika z nich, że to, to wniosek jest przedstawiony tutaj w tym cytacie niższym, niżej, umieszczonym, a e, ten wyższy cytat, cytat wyżej to jest jeden z przykładów na to, no, że właśnie ta aktywność internautów nie, nie polega na tym, że oni tak uruchamiają swoją kreatywność. Jest to często taka kreatywność no, na bardzo podstawowym poziomie. Pytanie, jaka jest jej wartość i czy rzeczywiście gdy myślimy o tym, jaki powinien być kształt prawa autorskiego, to powinniśmy, to no, znaczy jest pytanie, co chronimy? Mówimy, że prawa autorskiego w ogóle nie powinno być. Jaką, jakiego, jak, o jakiej wartości treści zapewniamy kulturze i jakie interesy, czy jej, znaczy interesy zabezpieczamy w ten sposób. Teraz proszę Państwa, jak to wygląda w szkolnictwie, znaczy my Firma BGAPL udostępnia uczelniom system który pozwala informatyczny, który pozwala sprawdzać, czy prace oddawane przez studentów nie są, nie zawierają fragmentów poprzednich prac, albo jakichś fragmentów stron internetowych, no i na tej podstawie analizy tych raportów można wyciągnąć pewne wnioski. One są takie, że bardzo wielu studentów przepisuje te prace, kopiuje je, stosuje metodę kopiuj wklej. No i warto zwrócić uwagę na to, że oni w ten sposób omijają wymagania, jakie stawiają im system edukacyjny, jakie stawiają im uczelnie. Oni mają sposób na to, żeby tak naprawdę nie wykonywać tych zadań, które powinni wykonać i ten system jakoś poszukać ominąć te wymagania. Bo generalnie to mówimy o czym? O tym, że technologia ułatwia coś takiego. Mamy teraz, każdy student może ma do dyspozycji internet, może łatwo znaleźć teksty na prawie każdy temat, więc Stoi przed takim wyborem, czy pisać ten tekst samemu, czy go jakoś kompilować. Chciałem zaznaczyć, że takie kompilowanie, odpowiednio wykonane, to, jest, to nie jest coś negatywnego. To znaczy na amerykańskich uczelniach instrukcja pisania pracy jest taka. Bywają takie instrukcje, że się bierze teksty różne, z którymi się pracuje w swoim tekście i się je odpowiednio przerabia, cytuje, dostosowuje do swojej narracji. Ale to jest cały czas działalność twórcza. To znaczy, ja tutaj nie mam do tego żadnych uwag. Uważam, że to jest pozytywne, że dostęp do dużej liczby tekstów jest czymś bardzo dobrym. Natomiast w sytuacji bardzo często spotykanej, te, te dane, które tutaj podaliśmy, czyli 25% studentów brytyjskich w 2003 roku przyznało się do umieszczania w pracach dyplomowych kryptocytatów, czyli nieoznaczonych unattributed borrowings, nieoznaczonych za zapożyczeń. W innych badaniach te wskaźniki były jeszcze wyższe, więc tak naprawdę my myślimy o tym, tutaj jest taka teza obecna bardzo często, że uwolnijmy prawo, bo to jest kwestia wolności, praw człowieka i tak dalej, a fakty są takie, że masowo występuje zjawisko wykorzystywania tego rodzaju wolności, jaką daje technologia do omijania wymagań, do tego, żeby obniżać jakość w tym wypadku edukacji. No i też, proszę Państwa, jest tak, że naszym zdaniem, ale to do tego przejdę później, bo chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, że tak, to już kończę, oczywiście, przepraszam, już kończę, że to, że cyfrowy podręcznik wejdzie niedługo, to tylko ten proces zintensyfikuje, że takie zjawiska prowadzą do prawdziwych patologii, bo nie wiem, czy Państwo słyszeliście o wielu tak plagiatach tak, w polityce, bo to właśnie one były efektem takiej właśnie bezkarności, no i proszę Państwa, taka sama sytuacja występuje w kulturze. To znaczy, jeżeli nie będzie prawa, które chroni twórców, to wartościowe treści się mogą po prostu nie pojawić. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Przepraszam, że tak trochę za dużo mówiłem o części, a o części trochę mniej. Jeszcze chciałem podziękować mojemu zespołowi, a zwłaszcza współpracującemu zem, a zwłaszcza panu Krzysztofowi Gutowskiemu za to, że w ogóle tutaj jesteśmy i za te treści, o który, które no, u nas dzięki niemu e, funkcjonują jakoś cały czas w nurcie naszej działalności. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchacie Wikiradia. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org.